W tej chwili 16 minut po godzinie 11, a w naszym studiu gość Ewa Zgazaj-Martyniuk, prezes Stowarzyszenia Regionu Kloszborskiego Kobietom Mamograf. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani. Ja tak się cieszę, witam Państwa i witam słuchacze, ale szczególnie witam Państwa, ponieważ e, przez tyle lat wyobrażałam sobie jak wy pracujecie. Ale i, i po głosach próbowałam was identyfikować i muszę powiedzieć, że się nie pomyliłam. Prze sympatyczną tworzycie tutaj ekipę i z którą mam zaszczyt porozmawiać. Bardzo, bardzo nam miło. Dziękujemy, dziękujemy za te ciepłe dziękujemy. słowa. A dzisiaj chcemy porozmawiać o stowarzyszeniu, stowarzyszeniu regionu kluczborskiego, które właśnie obchodzi 20 lat. Przez te 20 lat naprawdę bardzo dużo się działo, ale zaczęło się od tego, że panie skrzyknęły się po to, żeby powalczyć. Powalczyć o mamograf dla kobiet. Czyli powalczyć o siebie po prostu. Klucz kluczborka, ale nie tylko oczywiście z Borka. Ja może zresztą tego, że dzisiaj jest wiosna. Pan tak ładnie zapowiedział, że dobry jest bio. Ja to odczuwam. Odczuwam bardzo dobrze. I jeżeli mogę, to jeszcze chciałam powiedzieć, że Dzisiaj też się skrzyknęłyśmy. Moje koleżanki siedzą przy A, kto to? Ja odbierzałam, że ja je robię. Więc pozdrawiam cały Klub i moje koleżanki ze Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom Mamograf. Stowarzyszenie zostało założone w 1999 roku, czyli jeszcze w zeszłym stuleciu, czyli my już jesteśmy wiekowe. <śmiech> w tym roku będziemy, obchodzimy już 20 naszego działania. Zwołałyśmy się, y, cztery radne wtedy były w Radzie Miejskiej i byłam inicjatorem tego, tego przedsięwzięcia, ponieważ obserwowałam koleżankę, która niestety już dawno w aniołkach y, patrzy na mnie i postanowiłyśmy, że, z, y, że w kluczborku powinien być mamograf, dlatego że kobiety cierpiały mhm. i na badanie jeździły do Opola. To było bardzo stresujące, raz, że podróż, prawie 100 kilometrów mhm, z powrotem, powrotem. Tak. czekanie. Później wracały autobusem, które za, za, załatwiałyśmy e, różne, w różnych nastrojach, czego się nie dało ukryć. No i ruszyłyśmy z tą akcją i cieszę się, bo po 7 latach pracownia mamograficzna działa. E, Kilkanaście tysięcy osób już zostało w tej chwili przebadanych. Hmm. Ostatnio na Kawiarence Obywatelskiej spotykałyśmy się ze starostą, rozliczałyśmy go właśnie z opieki nad zdrowiem kobiet i między innymi pytałyśmy o pracownię. Więc oświadczam, tak cytuję dosłownie starostę, że aparatura, bo już jest leciwa no trochę, ten. ale jest badana i wszystkie zmiany, które tam były potrzebne, są yy, zabezpieczone. To po pierwsze, czyli są certyfikaty, no ale kolejeczka jest dosyć długa, bo e, szkoda, bo m, tak jak nam powiedział, że gdybyśmy się chciały dzisiaj zapisać, Mhm. na badanie, to dopiero w lipcu, czyli po prostu tutaj... Ale jaka to jest potrzeba, tak. e, prawda? Proszę sobie wyobrazić, I że... I pieniędzy że... chyba na to wszystko, no, no, że tam nie mogą właśnie. tych badań no tak, zrobić. tak, ale z tego, jakby z tego sprzętu nie było frużborku, tak, no to można sobie tak, wyobrazić, jakby to tak, wyglądało, więc tak. świetnie, że poszczególne szpitale tak. w poszczególnych powiatach, no już no, w większości ten mamograf tak. mają, więc tak. znakomicie. Pani Owa, może ktoś po was przejmie pałeczkę jeszcze, żeby powalczyć o kolejny mamograf, skoro jest takie o! zapotrzebowanie? <laughs> no, mam nadzieję, bo wydaje mi się, że że e, dobro e, to po prostu procentuje. No więc oczywiście. może ktoś, jeżeli oceni, że że to jest potrzebne i że, że dobrze to, to przejmie, bo... Bo często jest tak, jak pani powiedziała, że musiały te kobiety jeździć do Opola. To tak. jest 100 kilometrów tam i z powrotem. Taki dystans nie sprzyja temu, że chce się w ogóle jechać tak, tak na badanie. Jest, tak. To jest kwestia Prawda? profilaktyki, I bo to taki tak. Później tak. właśnie. A, muszę Jedna jechać tyle Jedna druga tak. roześmiana, że szczęśliwa, że nie dotyczy jej. Mhm. I to taka konfrontacja była od razu yy, w tym autobusie. Ja się cieszę, że jest. I że tam kobiety chodzą, ale też i mężczyźni chodzą, statystycznie nieduży procent, ale też chodzą na takie badania. Też jest i od razu poradnia raka, yy, chorób piersi w, w szpitalu. Czyli mamy medycznie zabezpieczone. To jest Niezwykle za cenny. A za chwileczkę porozmawiamy o innych inicjatywach stowarzyszenia. Ależ, Wiem, nie? że tysiące krokusów zakwitły w Klucz Borku właśnie, między innymi dzięki paniom. I wracamy do rozmowy. Agnieszka przed chwileczką powiedziała o krokusach, tysiącach krokusów. Panie Ewo, jak te krokusy, w jaki sposób one się wiążą z mamografem? Bo związek jest. Tak, jest, jest to ścisły związek. W 2007 roku, przy otwarciu pracowni mamograficznej, bardzo uroczystym zresztą, e, burmistrz Krużborka, pan Jarosław Kilar, e, przekazał nam alejkę wzdłuż stawu, tutaj pokazuję Państwu na zdjęciu, mm -hmm. takie uroczystko, i że będziemy się nią opiekować i chciałyśmy z nią, z niej zrobić różową alejkę. To niektórzy my, mylą mówią różana. Mhm. Nie, to chodzi o, o kolor. A to o kolor, ten kolor Stążeczki, ma przypominać, idziesz tak. po różowej alejce, to pamiętaj, że są badania mamograficzne, no więc mhm. ta, w taki sposób dyskretny. Bo ta, tak, bo stążeczka różowa, tak, prawda, tak. kojarzy się z tą akcją tak. badania piersi. Tak. I też w październiku zawsze są akcje takiego ogólnopolskie, yy, nazywają się Marsze Nadziei i te Marsze Nadziei, to właśnie mówi się wtedy o, o profilaktyce, podkreśla się to mocno, ale my chciałyśmy jakoś tak czynem to zrobić i zaczęliśmy sadzić krokusy na przykład w ilościach 100 na przykład a na drugi rok chodziłyśmy, zaglądałyśmy czy wyszły, czy pieski nie zjadły czy tam, a teraz tysiące tam kwitnie, bo na przykład w zeszłym roku sadziłyśmy aż dwa tysiące a to już tyle lat, no więc taaaj. one też yy, oprócz tego, że tak. mają wrogów w postaci kreta czy też pieska ale też i jakichś złośliwych, mało jest tam zniszczeń złośliwych, ale przyroda troszkę niszczy, to naprawdę teraz jest kobierzec. I proszę sobie wyobrazić, że my gdzieś przed, y, od początku marca chodzimy i zaglądamy. Są takie, są takie. A teraz jak było słońce w niedzielę, to były... Tłumy ludzi, szli specjalnie ludzie na spacer z dzieckiem, żeby pokazać, jak wygląda krok. To pięknie było. To tak, I, i, I te teraz pszczoły tam szaleją. to, o czym pani mówi? Ile razy się przechodzi tą alejką, powinno się pamiętać aha, y, mówię A, o kobietach, ale tak, też panowie tak, niech przypominają tak, swoim tak, paniom. Tak. Idź na badania, tak, tak, tak. Masz Bardzo... gdzie jest mamografia. I taki był zamiar. I teraz właśnie jeszcze e, ponieważ w Grzborku e, jest jeszcze taki kącik, który kończy naszą alejkę po drugiej stronie ulicy, który, taki, robimy skwerek, taki, taki nasz skwer. Właśnie w tym tygodniu zaczęliśmy Aha. tam już pracę. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, e, e, którzy nam, nas wspierają w tych pomysłach, ponieważ widzę, że tam już lokalne władze uruchomiły Ekipy, które wykaczowały niepotrzebne chwasty. I tam powstanie taki 1300 m2, taki skwer zielony. To będzie jakaś taka ciągłość nasza. A, a, a to jest inicjatywa lokalna, która mhm. wynika z tego, że. Jesteśmy w akcji Masz Głos. A no właśnie, bo m, panie zostawiły nazwę kobietom mammograf, a to dlatego, że przede wszystkim promują zdrowie, ale nie tylko, tak jak słyszymy, że działają. Ta nazwa jest działają, już tak. Właśnie i, i promują wiele takich lokalnych inicjatyw m, i między innymi, bo tutaj widzę na stronie, znaczy na naszym, na naszym stole, między innymi plakat, sercem malowane twórcze pasje kobiet. To z kolei 17. edycja. M, też pod patronatem Radia Opole. No piękna, tak. piękna inicjatywa. Tak, 17 lat już, 17 edycja trwa. Ludzie, koniecznie do końca marca trzeba tam później zobaczyć Muzeum na Zamkowej. Tam jest wystawa sercem malowane twórcze pasje kobiet, gdzie kobiety nieprofesjonalne z całego powiatu. Złożyły swoje prace. 40 osób pokazało. Ja, te, tam, ja też tam wiszę. Mój <głos> autoport tam wisi. A jednocześnie zrobiłyśmy e, drugą część. To jest razem. E, to jest, pokazujemy kluczborską heroskę. Panią dr Marię Skibniewską, która... E, lekarkę. Le lekarkę, mhm. która przez 50 lat E, z, nie, od, źle powinien, 50, od 1950 roku do śmierci. Pracowała w Krużborku, była ordynatorem szpitala wewnętrznego. Piękna postać. E, dotarłyśmy do rodziny, zdobyłyśmy materiały i pokazujemy ją, jako że no, kto ocali od zapomnienia, jeśli nie my. Yy, pięknie, właśnie. że Pani odgrzebują historię, A, pięknie, postać, że... o której warto pamiętać. Tak, wracają do korzeni i zachęcamy do tego jeszcze raz. W którym miejscu można zobaczyć tę wystawę? Muzeum imieniem Jana Dzierżona, Kluczbork, Zamkowa 10. Zachęcamy do tego, żeby tam zajrzeć, Niedzielę żeby żeby tę postać poznać. Bardzo pani dziękujemy za wizytę w studiu. Można by tak jeszcze długo rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy do tej rozmowy wracać Ale jeżeli mogę jeszcze ja obiecam, że ja się Dawid specjalnie pozdrowię, ponieważ ona jest moją, jakby bez niej ja nie mam życia. Bez męża, rodziny i Czesi to by się nie, to by nie hulało. My Czesiu pozdrawiam. I do tych pozdrowień dołączamy się oczywiście. Bardzo pani dziękujemy za wizytę w studiu. Ewa Zgadza i Martyniuk prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego. Kobietom mamograf Słuchajcie nam 1%. Na Słuchacze, ten... drodzy, właśnie. Nie, na 20 lat życzymy wszystkiego, na 120 lat co najmniej. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.